Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania nagrania z zamknięcia konferencji, którą poprowadzili Magdalena Biernat i Jarosław Lipszyc. Po pierwsze, krótkie ogłoszenie organizacyjne to nie jest jeszcze koniec konferencji. Teraz czeka nas długo wyczekiwana część nieoficjalna. Zapraszamy do holu, gdzie teraz jest zła informacja. Wino trzeba sobie kupić, ale jedzenia jest w brud, a muzyka zaraz dojedzie. I będziemy, się, I będziemy się bawić, więc nie opuszczajcie nas, tylko chodźcie się, tylko chodźcie się z nami bawić i, i dyskutować w kuluarach. Natomiast ja chciałem bardzo serdecznie podziękować, bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim, wszystkim prelegentom. Wystąpiło dzisiaj 45, 45 osób, to był bardzo długi dzień I, i, i nie wiem jak Wy, ale moja głowa będzie potrzebowała teraz pewnie tygodnia czy dwóch, żeby to wszystko przeprocesować. Bardzo dziękuję wszystkim gościom z zagranicy, którzy poświęcili dużo czasu, żeby do nas dotrzeć. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że e, e, oni cieszyli się popytem tu tak bardzo, jak my e, cieszyliśmy się z tego, że jesteśmy z nimi. E, w szczególności chciałem bardzo podziękować Ebenowi, Ebenowi Moglenowi. Eben Moglen gdziekolwiek się pojawi, tam zmienia życia co najmniej kilku osób. E, są na to dowody. Wygląda na to także, że on zmienił parę, parę, parę, parę ścieżek życia i tutaj w Warszawie. Myślę, że nam to wszystkim wyjdzie na dobre. Chciałem bardzo, bardzo podziękować osobie, która za tym wszystkim stała. Która poświęciła ostatnie parę miesięcy swojego życia tylko temu, żeby dzisiaj to wszystko zadziałało i zadziałało. Tą osobą jest Marta Skotnicka i to jest ten moment, kiedy wybijecie brata. że ale oczywiście, ale oczywiście nawet Marta, która jest tytanem, nie dała, rady, nie dała by tego rady zrobić sama. E, I e, Więc teraz będzie klasyczna, długa wyliczanka wszystkich tych, którzy się dołożyli. I strasznie, strasznie dziękuję Dorocie Góreckiej i Marcinowi Wilkowskiemu, który jeszcze walczy tam w tej drugiej sali. Już, już nie? Dziękuję Dorocie Góreckiej i Marcinowi Wilkowskiemu, którzy tutaj od godziny, od godziny drugiej aż do samego końca przez cały czas byli i byli, byli, byli, byli czuwali nad tym, żeby wszystko było sprawnie i o czasie. Dziękuję Marysi Świetliki i Pawłowi Stankiewiczowi, którzy, którzy, którzy, którzy, którzy, którzy zrobili wszystkie te rzeczy dookoła. Ta książka Ebena Moklena sama się nie wydała. I i, i, i, I to, i ten wysiłek widać. Dziękujemy Aleksandrowi Łukaszowi i Marcinowi Koziejowi, którzy, którzy rzutem na taśmę doprowadzili do tego, że wszystko zadziałało i nagrania, i transmisja, i nagłośnienia. Dziękujemy Radkowi Czajce i Danielowi Kociowi za, za całe wsparcie techniczne i wiedzę i, i długie godziny. Poświęcone, poświęcone, poświęcone, temu, żeby to wszystko tu się ze sobą połączyło. Marta Kierebka, której tu nie ma. Marta Kierebka, która zapewniła obsługę papierkową i każdy, kto kiedykolwiek w życiu zajmował się organizacją czegokolwiek wie, że bez tej jednej wytrwałej osoby, która pilnuje, żeby te papiery przechodziły z jednej strony biurka na drugą, to po prostu byłby chaos. Marta Niedziałkowska, Paulina Choromańska, Eliza Chetkowska, Paulina Ołtusek, Kasia Duk, Adam Szymczyk, Agnieszka Żak, to są ci wszyscy ludzie, którzy, którzy, którzy tutaj dbali o to, żebyśmy za każdym razem, kiedy wychodzimy, żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, żebyśmy dostali właściwą karteczkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dziękuję Fundacji Wolna Kultura, a w szczególności Simacikowi bo dzięki nim rozwiązaliśmy mnóstwo problemów, które tutaj nam się po drodze pojawiły i bardzo dziękujemy Ani Promotowskiej za pomoc, za pomoc w aranżacji i organizacji, i organizacji przestrzeni. Ta konferencja nie odbyłaby się też bez naszych partnerów i szczególnie chcielibyśmy podziękować współorganizatorowi, współorganizatorowi konferencji Koalicji Otwartej Edukacji, oraz naszym wspaniałym partnerom, przede wszystkim Ani Mazgal z Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Agacie Wacławik-Wejman, Marcie Poślad, Marcinowi Serafinowi i Setrykowi Manarze z firmy Google, Krzysztofowi Lewandowskiemu ze Stowarzyszenia Autorów ZAIX, Jakobowi Kucharczykowi i Karolinę Kox z Koalicji Copyright for Creativity. Michałowi Marczyńskiemu i Jarosławowi Czubie z Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Adamowi Trz... Trzobkowi, przepraszam bardzo, i Michałowi Baranowi z Kina-Muranów. Bardzo dziękujemy ministrowi administracji i cyfryzacji Michałowi Boniemu, którzy robią tę konferencję swoim patronatem. Nie mógł do nas dzisiaj dotrzeć, usprawiedliwiał się trzy razy. Przepraszał, że, że się nie udało, bo zatrzymał go premier, ale wysłał przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Bardzo dziękujemy za tą obecność. Dziękujemy także za patronat merytoryczny, za objęcie naszej konferencji patronatem merytorycznym, profesorowi Jackowi Sobczakowi ze, Szko ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Profesorowi Markowi Niezgódce i Lidii Stępińskiej-Utasiak z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękujemy ładnie, partnerom technologicznym, warszawski Hackerspace, dzięki któremu połączyliśmy się z internetem i w szczególności Tomkowi Dubrownikowi i Seriuszowi Bazańskiemu. Dziękujemy cukierni Lukullus oraz półce i spółce za za jedzenie. I dziękujemy naszym partnerom medialnym, dzięki którym tutaj wszyscy się pojawiliśmy. W szczególności portalowi gazeta.pl oraz tygodnikowi przekrój. Nie mogę chyba wyrazić, jak niewymownie przykro mi jest, że, że to mówię akurat w takim momencie życia tygodnika przekrój. Wiki Radio, Dziennik Internautów, notes na 6 tygodni, admanki, plagiat.pl, i na sam koniec e, cały zespół prasowy e, prawokultury.pl, strona, na którą zapraszamy. E, zapraszamy także na stronę kopycam.pl, na której pojawią się nagrania wideo e, e, tych sesji. Kiedy? Jak będą gotowe, to jest taka. To, e, to, e, to jest taka w świecie wolnego oprogramowania, to jest taka zawsze dobra odpowiedź. Kiedy będzie gotowe? Jak będzie gotowe? E, bardzo dziękujemy współpracującym firmom i organizacjom. Dziękujemy Agnieszce Zwiewce z Chili Productions i dziękujemy fundacji Nie zawsze musi być chaos za pomoc przy nieocenioną pomoc przy promocji książki Ebena Moglena. I na pewno w, jeszcze mnóstwo innych ludzi, o których na pewno zapomnieliśmy i których strasznie za to przepraszamy. Ale mam nadzieję, że, że, że, że, że będziemy mogli zmyć zmyć się na naszą winę, za niewymienienie ich wspólnie, pijąc wino. Do czego serdecznie Uch. Państwa namawiam. I do zobaczenia w przyszłym roku. Do zobaczenia. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.